Zapraszam na temat podcaster. Tam, gdzie dyktafon ukazuje prawdę. I witam serdecznie, nazywam się Andrzej Famiel i będę dzisiaj Waszym prowadzącym. Miał być ze mną Maciej Minimal2 Dmowski, ale niestety internet, który posiada w Akademiku nie wystarcza do tego, żeby nawet sobie zagrać w cokolwiek, a nie mówiąc o poprawnym nadawaniu audycji. Chciałem Wam powiedzieć, że przygotowywałem się troszeczkę do tej audycji i aż za głowę się chyciłem. Nie spodziewałem się, że może być tak dużo debiutu w 2012 roku. Udało mi się dotrzeć do 50 trzech tytułów. Tak, 53 tytułów, ale nie bójcie się, nie wszystko to są, tak można powiedzieć, stricte podcasty. Część z nich to są po prostu audycje radiowe, które dostają RSS i można je odsłuchiwać. Dla niektórych spełniają one wartościową nazwę podcastu i są podcastem. Dla niektórych nie, ale zaczynajmy po kolei. Od czego zaczniemy? No ja bym powiedział, że akurat próbę ułożyć to alf alfabetycznie, ale nie udało mi się i na pierwszym miejscu skoczyło mi gniazdo światu. A później? A później mamy Anusz, Widelec, Audiofale, Bajani, Net, Bajeczki, Zagajnika, Bezdomni, Boży Głos w Czasach Ostatecznych, Czteropak, Dekompresor, Dlaczego, Dreszcze, Dziennik Pokładowy, Dziennik Radiowy, Emigranci, Fajka Wodna, Filmowy, Nowy, yy, Firma na Emigracji, Fresh Flash, Gorzej Nie Będzie, Informacje na Fali, Inny Koncept, Jasna Strona Mocy, Karpiowy, KHM, Kombinat, Ławka po godzinach, Magazyn F1, Masa Kultury, Motokat, Mroczna Strona Stephena Kinga, Na Falach Stron, Narzeczeński, Okiem Niedźwiedzia, Poranny, Praca w Re, Przedział Rozmów, Radio z rzęda, Rozmowy w Nocy, Spektrum Rozwoju, Starodawny Podcast Vincentego, Studio w Plecaku, Sukces Firmy, Times Rzeczyciej RP, Wannie z Neptunem, Wielkie Polowanie, Wolna wolna Kultura, Wolne Granie, trawnie, wywiad krajowy, wywiad zagraniczny z mikrofonem wśród zwierząt, zakazana wieża i zapomniany księgozbiór. Uff, tego było naprawdę dużo. Pozwólcie, że ja sobie łyknę kawy na ten. na tą chwilę. Stwierdziłem, że najlepiej będzie opowiedzieć o trzech wybranych debiutach, dlatego że. Nie może być ta audycja zbyt długa, nie może ona trwać zbyt długo i żeby każdy mógł spokojnie wysłuchać wszystkiego to tego, co mogę powiedzieć, uznajemy za najważniejsze. My, czyli redakcja Ethercast.net. Jeżeli ktoś chciałby ze mną porozmawiać, może zadzwonić na Ethercast.net na Skype'ie, ewentualnie wejść na czat. Czat jest www.ethercast.net, ułamane przez czad. To jest na irc zapraszamy do znalezienia sobie na Freenode'zie naszego kanału a także przypominamy, że być może niedługo będziemy mieli telefon stacjonarny i będzie można do nas dzwonić. Ja już sprawdzam co się dzieje na czacie, prawdopodobnie jeszcze nie ma tam nikogo i zaczynamy opowiadać. Myślę, że na pierwszy ogień zacznę o Anusz Widelec, gdzie Jacek Kuchmisz wraz z... Yy... Z Pepe można powiedzieć znanym już z wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych, a Jacek jako Illuminata jest znany z 6900. 66, znaczy albo jak ktoś woli, 619 opowiadają nam o jedzeniu. Są to naprawdę bardzo smaczne, bardzo dobre i bardzo pożywne podcasty. Chociaż na początku nie wiedziałem, jak je ugryźć. Tak naprawdę nie wiedziałem, jak je ugryźć. Troszeczkę mnie drażniły, denerwowały, ale po tym, jak. Pepe, można powiedzieć, rozgotował Jacka w sosie prawdomówności, smaków i przyprawił zielem angielskim. I tak, przepraszam bardzo, zielem angielskim, no wiadomo, Jacek siedzi w Wielkiej Brytanii na wyspach i to wszystko zalał wytrawnym winem i zrobiło się z tego naprawdę smaczny podcast. I bym powiedział, że to jest chyba jeden z moich ulubionych debiutów, nie wiem czy najważniejszy, nie wiem czy najpewniejsze, ale jeden z, który, z tych, które przetrwał, tak, przetrwał, bo podcasty mają to do siebie, że zaczynają i kończą. Wiele podcastów było takich, które zaczynały z wielkim hukiem i później świat o nich już nic więcej nie usłyszał. Ale anus wiele trwa i dlatego mogę powiedzieć, że Pepe robi bardzo dobrą robotę wraz z Jackiem oczywiście i tak naprawdę nie wiem kto jest tutaj chlebusiem a kto tym masełkiem yy, na tym chlebusiu, mogę powiedzieć, że to jest wystrzałowy duet i brzmią lepiej niż jeden duet kobiecy w polskim podcastingu, a tak naprawdę chyba nie ma żadnego duetu kobiecego w polskim podcastingu. No ja bym wam powiedział, że nic tylko ich słuchać. Dla mnie, można powiedzieć, jeden z typów roku debiut, który warto naprawdę, warto przesłuchać i zastanowić się, czy nie zgłosić do European Podcast Award na za rok 2012 i w ankiecie podcastowej za rok 2012 nie wytypować jako debiutu. Tak, pamiętajcie, ta audycja może Wam pomóc wytypować debiuty w 2012 roku na ankiecie podcastowej. Jeżeli chcecie wejść na tą ankietę, to możecie poprzez podstację podstacja.pl jeżeli dobrze pamiętam, już sobie to sprawdzam. Tak pod, Nie, przepraszam, podstacja.com możecie wejść, możecie znaleźć tam odnośnik do ankiety podcastowej. Gdzieś tutaj prawdopodobnie jest ten odnośnik. Hmm, tak, tak, tak, tak. Wchodzimy w nasze serwisy, i tutaj będzie mm, archiwum, podstrefa, tak wchodzimy w podstrefę i na podstrefie org, podstrefa.org yy, znajdujemy, jest głosowanie na podcast 2012 roku, dlatego bardzo zapraszam do skorzystania z tego, yy, serwisu, gdyż, jak mówią, propagujemy polski podcasting, więc idziemy w ramię w ramię i my także współpracujemy z Podstrefą i z całą Republiką Podcastu, który jest firmowany m.in. przez nazwisko Filipa Dawidzińskiego. Ale wracając do Anusz Widelec, ostatni ich odcinek to było, żeby was, drodzy słuchacze, nie okłamać, Tutaj musimy wejść i poszukać ich, bo Anusz Widelec jest na blogspocie, z tego co pamiętam, troszeczkę tam jest okieł znany już ale bywały różne i ostatni odcinek ukazał się 7 dni temu i to była pieczona szynka, Strogono w dunkana alkohole w kuchni. Omówienie tego odcinka było w podcastofonie, który znajdziecie na podcastofon.pl i to był podcastofon live, prowadzony właśnie w radiu Ethercast.net. Przypominam, możecie dzwonić do nas na Ethercast.net na Skype'ie bądź na czacie www.ethercast.net, łamane przez czat i wypowiedzieć się, co myślicie o tym lub innym debiucie 2012 roku. A ja wezmę na yy, tablicę teraz drugi podcast, który naprawdę mi utkwi w głowie, a to dlatego, że e, występuje w nim kobieta, tak, Agnieszka Brodzik-Wel-Mando, jak my się zawsze śmiejemy i to jest podcast karpiowy. E, podcast karpiowy zauroczył mnie tym, że wreszcie wyszedł jakiś podcast o książkach. Wydaje się, że książek powstaje multum mnóstwo. Jest o czym mówić, jest co czytać, a tak naprawdę w sieci bardzo mało tego jest. Są audiobooki, ale to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej, a za to e, podcast karpiowy ja się śmieję, że występuje w nim Agnieszka Brodzik-Welmando, bo pierwsze odcinki nagrywała Agnieszka Brodzik, ale jest tam także i inny, można powiedzieć, zespół ludzi. Występuje tam Mando, czyli znany wszystkim z radia Stephen King. Występuje tam też inny zestaw ludzi, których znajdziemy na karpę noktrem, y czyli karpę noktem y to jest serwis związany z książkami, kulturą i bardzo, naprawdę, bardzo polecam. Ostatni odcinek Karpiowego to jest numer 23 i nosi tytuł Bord w, bardzo, Mord w Boże Narodzenie. Myślę, że warto go odsłuchać, warto się zaznajomić właśnie z całymi dokonaniami Karpiowego Podcastu, gdyż jest to... Podcast, który promuje kultury, a promowanie kultury nigdy za wiele. Wiemy, że kultura jest u nas taka jak my sami. Jeżeli nie przyłożymy ręki do kultury, nie będziemy jej mieli i samo na to, czy kultura jest, czy jej nie ma, nic nam nie pomoże. Jaki trzeci podcast można by wam polecić? Tak, trzecim podcastem, którym warto byłoby według mnie dzisiaj poruszyć, jest yy, Starodawne Archiwum Wincentego. Na początku, gdy usłyszałem pierwszy raz Starodawne Archiwum Wincentego, to myślałem, że włączyłem NTDO, a NTDO to wiadomo Filip Dawidziński i nie tylko dla orłów. Po prostu montaż ten sam, prowadzący ten sam, ale zawartość. Zawartość naprawdę bardzo, bardzo dobra, bo Filip zanurzył się w archiwum Wincentego Pstrowskiego, który już katalogował ponad 8 tysięcy odcinków. To są setki gigabajtów plucia w gąbkę i chyba tylko jeden. Tak naprawdę podcast ten jeden Filip i być może Robert Kamaszyn z podcastu 420, który być może jak w końcu wypuści odcinek, to uznamy go jako debiut 2013 roku, bo przez całe 2012 rok dawał tylko odgłos w niektórych produkcjach na polskim podcastingu. i tylko wyłącznie w podcastofonie. Robercie, jeżeli nasłyszysz? słyszysz, wróć do nas, nadawaj, kochamy Twój głos, kochamy Ciebie i zdrowiej nam, zdrowiej bądź z nami. Także myślę, że tutaj skończę te moje dykteryki związane z innymi podcasterami i wracamy do Archiwum Vincentego. Archiwum Wincentego opisuje początki polskiego podcastingu. Wynurza nam zapomniane, zakurzone można powiedzieć już pokryte nawet taką y, patyną nagrania, które brzmią czasami lepiej od tych naszych współczesnych. A to wszystko możemy znaleźć na archiwum Vincentego. Oczywiście ja myślę, że ten podcast jest bardzo dobry, dlatego że po pierwsze montaż dopięty na sam guzik, po drugie można odsłuchać, tak, można odsłuchać później sobie y, podcast, o którym była mowa, a Filip wyciąga nam smaczki i robaczki związane z tym, co było on gdzieś. jak było drzewie, kiedy dinozaury z dyktafonami jeszcze szpulowymi chodziły po polskiej ziemi i próbowały nagrywać, a niektóre z tych dinozaurów już wyemigrowały za wielką wodę i tam także próbowały nagrywać. Co jeszcze? Już opowiedziałem wam o trzech pierwszych debiutach, a czy jeszcze coś? Czy rzucimy się jeszcze na jakiś nowy? Tak, ja bym powiedział, że narzeczeński to jest mój czwarty typ. Tak, czwarty typ z tych dzisiejszych, które Wam opowiem. Gdy pierwszy raz usłyszałem narzeczeński, gdzie y, Hubert y, z Karoliną opowiadali o tym, jak zaczynają być narzeczonymi, jak to wszystko się zaczęło, to... Usiadłem. Tak naprawdę to ja siedziałem już wcześniej, bo byłem w pociągu i jechałem w długą podróż i tak mi się łezka w oku zakręciła. Spojrzałem 10 lat wstecz, jak to było ze mną, jak to było z moją czcigodną, obecną małżonką, matką moich dwójki rozrabiających dzieci i pomyślałem, o, wy nie wiecie, co was czeka. Ale przyjemnie bardzo się tego słuchało. Szczególnie, że Hubert z Karoliną mają inne spojrzenie na świat. Inne dlatego, że poznają świat bez właśnie można powiedzieć, yy, organu wzroku. Są niewidomi, ale tego naprawdę nie słuchać. Ich opowieści są takie, że człowiek siedzi w tym fotelu, wyobraża sobie, co oni opowiadają, jak to jest i naprawdę widzi świat ich uszyma, ich oczami, ich dotykiem. I dla mnie to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry podcast. Żałuję tylko, że Akurat ich czteropak, także debiut z 2012 roku, który był wypełniony el-muzyką, różnymi podróżami, różnymi bajaniami, różnymi spotkaniami i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrymi rozmowami. To był taki podcast pełną gębą umarł. Mam nadzieję, że wreszcie usłyszymy ich na nowej platformie i nie będzie ona związana z osobami, a raczej można powiedzieć z ideą, że jeżeli znowu ktoś się byt kruszy, to nie zamkną projektu, a projekt będzie żył dalej. Tego wszystkim życzę. Życzę sobie i życzę wam. I z tego krótkiego, bardzo krótkiego, pierwszego omówienia podcastu 2012 roku żegna się z Wami Andrzej Familec. To był Ethercast net. jeszcze sprawdzam na czacie, także niego nie było. I do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że nie będę sam. Może uda mi się namówić na spotkanie z Wami Roberta Kamaszyna bądź Filipa Dawidzińskiego. Ich wiedza, ich podejście do podcastów jest o wiele, można powiedzieć, bardziej merytoryczne, bardziej głębokie, bardziej przemyślane od mojego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 Ta sztuka jest ulotna jak ether, jak ten magiczny nośnik fal radiowych XIX wieku i my, my nim przesiąknięci staramy się ów eter zamknąć w pliku mp3 w strumieniu radio. temu więc etherkaznet. Można będzie u nas znaleźć audycje dla podcasterów, dla osób złaknionych kultury i muzyki, oczywiście Creative Commons, bo za X to zbój, a my bez Robin Hooda jesteśmy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 Zapraszam, on dziwnie. Tak, ja jestem ten kogut z dzikiego miasta. <śm>